Halo, kto tam? Siarż mordę, jak tam żyjesz po wczorajszym? No kurwa, ty mózg wyrwany Bardzo kurwa, <gry> Mam to samo Ty wziąłem setę, te, weź te fantazje i ja na dole czekam, byś szybko, co? Bo ja kurwa tutaj zaraz się przewrócę No kurwa, właśnie się za to zabierałem, poczekaj, już teraz zwijam Co jest, ty kurwa, coś jest tak, Poczekaj. Nie wiedział co go czeka, gdy otwierał szufladę Gdzie grudy, gdzie flota, ktoś kradnie bezprawie Opadł bezwładnie na fotelik mini fortel Jak odzyskać forsę i kokę? Zbiera fakty, dwa dni temu włożył do szuflady Tam gdzie ma kompakty, kurwa, żarty było nie ma Jak to się zaczęło, cholera wiem Ten piątek po siłowni skuśtał, odłożył wagę, schitrał za słownik I szedł przed blok coś spożyć czy mogę prosić dwa razy sto żołądkowych i byli ziomki? Spłonął gibon, później wyszło, że pochłonął piwo, potem pokrył kokainą szkliwość, spiął się jak jebany cyborg. Trochę, skoczył na klawisz na ban Zmienił stan iść między panny ma plan Sprawdził, jest hajs, aha, poszli w pięciu Dwóch niezbyt tam miało zresztą jak co wieczór A na imprezie wyrwał rakietę Wrócił cierpem, cier miał betę w drodze Wziął jeszcze sety ze stacji Ona to plastik, więc krechej do akcji Ile numerów było? Nie pamiętał I tak się nie znał, zbyt na cyferkach Coś powkręcał jej, jebnęli pomałe ja dalej dobrnęli ziomale No zrobił się balet, w zasadzie domówka Pięć sztuk, sześciu tył Wódka piła cała szóstka. One też dwie utlenione, lecz darła ryjka mała pusta. Zabieraj te ręce, ile razy mam ci powtarzać? <głos> Ty dobra, krańcujemy idziemy po następną <głos> Jaką następną? Wy jesteście pojebani? <głos> weź nie pierdolę, zamknij mordę Wyszli, bo skończyły się butle Nie szli, szybko mała kończy, nie ma krótkie Gadka o pizzy, trochę wyzwisk, śmiechów Zero stresów, zero interesów Tylko knajpa, nie marginesu Magdy Gessler, darcie jabł żadnych przestępstw Wpadły kwestie, więcej balangi Lecz część miała białe, ujebane Nike Zostało ich trzech strzajki przed klubem Ktoś rzucił Proponuje burdel, jedziemy. Bach już łapał za komórkę. Chuj z tego wyszło, mieli z pięć tych w gotówce i to na trzech. Pęk flakon dalej nie pamiętał. Skimał se na ławce przed klatką, i nagle se skojarzył, że jak zmieniał sztany, to skitrał do skrytki. Towar najebany. O kurwa, ty przypomniałem sobie, jest. <grych> O, nachlaszej i zapominasz, potem siedzisz myśląc kurwa, ale rozkmina. I co z tym zrobiłeś? O człowieku nie wiem. Lufaj se przypomnij. O człowieku pewnie. O, nachlaszej i zapominasz, potem siedzisz myśląc kurwa, ale rozkmina. I co z tym zrobiłeś? O człowieku nie wiem. Lufaj se przypomnij. O człowieku pewnie. O, się i zapominasz, miałeś z nią ustawkę. To dziś naprawdę? I co teraz zrobisz? O człowieku nie wiem. A co powiesz na lufę? O człowieku pewnie.